O, no, to no, no, nie kocham się. Zapoznałem ją przez kumpla, przypadkowo. Choć widziałem ją gdzieś przedtem, już. Tak pamiętam, w styczniu z moją szła i zmarzła pewnie. No cóż, nie Czerwony była kozaka, w ogóle szykowna taka. Muszę się popatrzeć, aż chciałem. Na piersi parzenica, włosy tleniona pszenica, no i do To ciało. to nie jakie to tak wyłącznie. Wyciągnęła do mnie rękę miękkim ruchem, tak, ja. powiedziała, że brata, ty nie umów. I poczułem się, jak gdybym w łeb obuchem dostał z mety, co za magia W prawiarni co wieczór siedziała, raz duża kawa, raz mała, papieros za papierosem. O starej mamone brała, stara, dawała, miała, choć nie ma lekko. Chleb po 8 i to bez makiem. A z makiem 8,30, no. Krew do głowy uderzyła, i z rozmachem. Ręce drżeć poczęły, kapłały za. Gdybym wyłonił słów kilka z zapachu Gdym zrozumiał, że to właśnie, właśnie... Ta. Ta. I to jest przesłanie. Panowie z Wrocławia i Łodzi Prześwietlny polski naród, Przełamci wszelkie opory. Słowiaństwo niech łukają ekrany I córki płaczą i mamy Niech żyje Polska Love Story From Moła